Poglądy z tej audycji są subiektywnymi odczuciami autora. Witam serdecznie. To już kolejny odcinek. Nie mam pojęcia, który, bo nie spojrzałem sobie na stronę. 20 któryś. W każdym razie, w poprzednim odcinku, w związku z tym, że było to tydzień temu, to nie będę przypominał, byliśmy w państwie Palestyna. Kolejny dzień naszego pobytu i w sumie to już ostatni, jeszcze z noclegiem w Izraelu, w hostelu Hebron, był przeznaczony na zwiedzanie Muzeum Yad Vashem, czyli pamięci żydowskiej w która jest na obrzeżach Jerozolimy. Oczywiście wbiliśmy się w jakiś tam autobus. Ktoś tam gdzieś nam jakoś nam powiedział, gdzie jechać. Udało nam się dostać do tego muzeum. Nie pamiętam, czy stęp jest płatny, czy nie, ale całe muzeum robi wrażenie. Oczywiście, jako że już wtedy wiedziałem, że tego państwa nie lubię, to z przekory musiałem robić wszystko, żeby było źle. Czyli było totalny zakaz robienia zdjęć w tym muzeum. Więc pierwsze co, no to postanowiłem, że będę robił zdjęcia, szczególnie takiej jednej fantastycznej sali. Musiałem ją sfotografować, zrobiłem całe dwa zdjęcia, nikt mnie nie złapał. Byłem z siebie bardzo dumny, ale zdjęcie jest naprawdę zacne, więc zapraszam do obejrzenia. No w ogóle cała ta sala w tym muzeum ja Waszem jest świetna. No ale pokrótce, wchodzi się do muzeum, muzeum jest w kształcie trójkąta. Cały przekrój przez, przez to muzeum jest w kształcie, w kształcie trójkąta, chodzi się po podstawie oczywiście. No i dwie ściany zamiast pionowe standardowo schodzą się w trójkąt i zaczyna się od dosyć wąskiego tego trójkąta. Idzie się przez trójkąt, który ma kilkaset metrów i w bok są różne sale, one są tak wiesz, tak poprowadzone, że wiadomo jak iść, nie da się inaczej tego obejść w różnych salach są różne rzeczy jeśli chodzi o właśnie o to jak Hitler zabijał Żydów jest nawet odtworzona jedna z warszawskich ulic z gettem, gdzie normalnie słychać tramwaj jak sobie jedzie są normalnie polskie głosy, gdzieś tam w tyle słychać fantastycznie jest to muzeum zrobione na tą, na tą modłę tego muzeum jest zrobione muzeum powstania warszawskiego jak ktoś był to łatwiej sobie wyobrazić jak to wszystko fajnie jest zrobione, że tu się właśnie idzie się przez ten trójkąt i tak kolejne sala się zwiedza, no i jedną z ostatnich sal, o ile się nie mylę, bo i ostatnią jest właśnie ta sala pamięci gdzie zrobiłem zdjęcie bo te wszystkie materiały, które się udało odzyskać od hitlerowców są właśnie tam wyeksponowane, to znaczy są zdjęcia ludzi w ramkach, takie jak to sobie robili 50 więcej, 80 lat temu Żydzi, takie fajne w lekkiej sepi, są w ramkach i one są powieszane na ścianie, ale ściana nie jest oczywiście też pionowa, tylko jest zrobiona z kolei w stożek. Jeden ten stożek tak fajnie idzie do góry i te obrazy są na tym stożku fajnie przymocowane no i dodatkowo są półki z wszystkimi aktami ludzi, którzy zginęli tam, że taka raczej symbolika, no i pełno jest jeszcze takich pustych szuflad o wszystkich tych ludziach, których nie udało się w żaden sposób zidentyfikować, nie wiadomo co się z nimi stało w jaki sposób zaginęli na wojnie a na koniec jak się dochodzi do tego trójkąta tego głównego wychodzi ten trójkąt tak się rozszerza dość mocno tak jakby Spodek stożka, y, znaczy spód stożka, tak odchodzi na boki mocno. Te ściany y, jest taki fajny balkon y, z widokiem na las, i y, gdzieś tam w tle na Jerozolimę, który ma właśnie sy symbolizować wieczność. Tak jest skierowany bardziej ku niebu, że ogólnie wieczność, wspomnienia, y, te rzeczy. No i po zwiedzeniu tego muzeum, no zajmuje to kilka godzin, y, postanowiliśmy. Jeszcze wrócić stamtąd na nogach, przy okazji zwiedzając trochę Jerozolimę. Przeszliśmy się przez taką ortodoksyjną część, dzielnicy Jerozolimy, gdzie naprawdę Żydzi chodzą w Pejsach, ubrani tylko na czarno. Aż bałem się normalnie robić zdjęcia, bo wyglądaliśmy jak intruzi. Było tak czujnie, naprawdę niby tutaj Żydzi tacy ten, ale no, jakby mogli to by cię skopali co najmniej. Także tam trochę się, trochę się cykaliśmy no i są te takie ty, typowe ortodoksy, gdzie Żydówki chodzą w perukach, bo są ogolone przez mężów, żeby się nie spodobać przypadkiem innemu Żydowi, co też byłoby zresztą jakimś pewnie wielkim wykroczeniem. No i z tego dnia jak wracaliśmy to jeszcze taka fajna rzecz się wydarzyła, ponieważ przed ambasadą amerykańską było kilkaset osób demonstrujących przeciwko e, polityce George'a Busha, bo w tym czasie, w 2008 roku, to George W. Bush e, był prezydentem, akurat w tym samym czasie, co my się tam pojawił, w ogóle nas śledził, bo potem, e, dwa dni, trzy, trzy dni później, też, go, e, też się z nim spotkaliśmy, e, że tak powiem. Znaczy wiedzieliśmy, że on dzień później przyjechał niż my, także śledził nas z Kubaniec, wiedział, że tam jesteśmy. Także widzieliśmy taką demonstrację, dosyć pokojową, różnymi tam tylko banerami, wywiadami do telewizji. No ale sobie trochę pokrzyczeli. Wieczorem jeszcze poszliśmy na, na zwiedzanie ściany płaczu wieczorem. Też fajny efekt. Właśnie po, na koniec dnia, po tym jak już postanowiliśmy, że wyjeżdżamy. A nie, jeszcze była ciekawostka. W związku z tym, że słyszeliśmy o tym, że fajnie widać całe stare miasto Jerozolimy z góry oliwnej bodajże tam gdzie było dużo oliwek postanowiliśmy się tam wybrać Kasztanca się nie chciało iść, więc została w hotelu a my się z Patrycją wybraliśmy ale górka to jest kurde zarąbista po prostu tak pod górkę się ciężko idzie oczywiście złapaliśmy stopa, koleś nas na sam szczyt, ale yy, chyba na jedynce podjeżdżał, naprawdę to kastromizna za 20% tam według jakiejś tam skali, to jest samochodowej przeliczane, naprawdę była dosyć, dosyć stroma ta górka. Udało nam się wjechać. Fajnie było widać Jerozolimę, właśnie stare miasto wieczorem, bo to już po zachodzie słońca, robi się tam szybko, ciemno. To by było na tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie Jerozolimy. Na następny dzień z rana postanowiliśmy jechać dalej. To była nasza taka pierwsza, dosyć konkretna przygoda. Postanowiliśmy jechać dalej, ale w związku z tym, że znaleźliśmy trochę już temat, i z Jerozolimy, z, ze Starego Miasta na, do dworca autobusowego było kawałek, bo trzeba było podjechać autobusem. I z, z tego, co pamiętam, autobus kosztował 4 albo 5... ...szekli. Tak, tam są szekli, musiałem sobie przypomnieć. Stwierdziliśmy, że, a słuchajcie, siedzę z tymi dziewczynami, Słuchajcie, skoro to kosztuje 4 albo 5, ten bilet autobusowy, to zapytamy się, ile kosztuje taksówka. Podchodzimy do jakiegoś araba, no Arab mówi, że do dworca to za 15, no to jedziemy 15, autobus też 15 albo 12 to nie była niewielka różnica a podwiezie nas pod sam ten, nie będziemy się bujać na przystanek, potem z przystanku jeszcze kawałek bagaże w, bez problemów, ludzie się na zimnie nie patrzą w autobusach więc możemy jechać no, możemy jechać taksówką no to wbiliśmy się w taksówkę kulturalnie, Arab nas wiezie za rogatki, jedziemy wysiadamy znaczy zatrzymujemy się przed, y, przed dworcem no i tutaj była prawdziwa przygoda i ta przygoda naprawdę uczy uczy podróży to jest rzecz niesamowita tyle się nauczyłem w ciągu tego jednego zdarzenia y, że zawsze wszystkim to opowiadam i zawsze wszystkim mówię także wam drodzy słuchacze też mówię sprawdzajcie ceny i dobrze słuchajcie jak gadacie z kimś kto y, mówi po angielsku wy też jakąś tam mówicie po angielsku to jest masakra miało być 15 dajemy kolesiowi 20 szekli a on czeka a my mówimy, że 50 jeszcze dla nas a on mówi co? i zaczyna się tam rzucać, nie? coś tam po angielsku wyzywa a my mówimy mu, że 15 a on mówi, nie 15, tylko 50 no i okazało się, że za tą taksówkę miało być 50, a nie 15 Oczywiście ewidentne zdzierstwo i świetna grasów w wykonaniu Araba No więc e, dziewczyny dalej czekają na tą swoją piątkę. Ja postanowiłem, że wysiądę już taksówki, one nie się dalej kłócą. Wysiadam sobie z taksówki, wyciągam jeden plecak, drugi, trzeci, a tamte się kłócą, że on mówi, że 15, a tamten mówi, że 50. One chcą 5, on chce jeszcze 30. Ogólnie e, zażar zażarta bitwa. W końcu nachylam się na tą taksówką, mówię, wysiadacie dziewczyny, bo ja idę no to dziewczyny hyc, hyc, wysiadły no i w tym momencie zapłaciliśmy za taksówkę 20 oczywiście Arab już robi wielkie halo, że uciekamy nie płacąc wyzywa na całą ulicę, ludzie się patrzą w ogóle no ostatecznie ja mówię, dobra z jednej daje plecak zakłada i druga zakłada plecak no i tak się bardzo zacierczelił ten Arab, taką wielką scenę odgrywał na temat tego jak bardzo go szukaliśmy, że na koniec jeszcze Kaśkę opluł Taka była atrakcja, tak więc nauka z tego była oczywista, że kolejne ceny, jak tylko słyszeliśmy 15, to się pytaliśmy, czy jest one 5 czy jest 5-0. W ten sposób cena się bardzo łatwo i klarownie ustalała, podobnie będzie z innymi kwotami, ale właśnie... Fajnie, Arab robi w jajo turystów. po prostu genialne. Gdybyśmy mieli te 15, akurat nie mieliśmy, to byśmy mu dali te 15, tak? To musieliśmy mu dać 20, a reszty nie dostaliśmy. Także naprawdę piękną scenę odegrał. Dużo się nauczyłem na tej scenie, ale pełen spokój i opanowanie, i w ogóle cała ta, cała ta otoczka tego. <laughs> jak on to odgrywał w genialna. naprawdę można w ten sposób można rąbać Amerykanów no ale nie Polaków, no ludzie no cud no w każdym razie wbiliśmy się już na dworzec, on tam sobie jeszcze wyzywał oczywiście kolejna odprawa na dworcu, czyli prześwietlanie bagażu, pytania gdzie jedziemy i takie inne pierdoły jako że samodzielni turyści to dziwna sprawa No a naszym kolejnym punktem programu była jakaś miejscowość, nie mam pojęcia jaka. W każdym razie wiem, że była nad Morzem Martwym. Tak więc yy, też przygoda, bo jesteśmy na 1000 metrów, a zjeżdżamy na minus 394, do najgłębszej depresji na Ziemi, do Morza Martwego. Yy, tam zatrzymujemy się yy, na, jakimś, na jakiejś oazie. To też sobie właśnie zdjęcie, zdjęcie zrobiliśmy tego, że tam, tam byliśmy. Nie wiem dlaczego, wiem, że to było dosyć daleko i generalnie nic więcej tego dnia nie, nie udało nam się zobaczyć. Jedyne co to, to zachód słońca i to, że spaliśmy sobie na plaży, na plaży nad Morzem Martwym, gdzie oczywiście się wykąpaliśmy, o ile, o ile się nie mylę. Tak, tak, kąpaliśmy się właśnie tam w ten dzień, raz jeden w Morzu Martwym. Fajna atrakcja, naprawdę przeczy to w ogóle postrzeganiu praw fizyki ta wyporność wody jest świetna przy okazji wszystkie rany na ciele, które są gdzieś jakiekolwiek otarcia, nawet jak o tym nie wiesz, że są, to właśnie sobie uświadamiasz, że są bo wygryza wszystko i szczypie tak cholernie, że po prostu ach pełna dezynfekcja, ale to ciekawe w związku z tym, że zawsze na w prawach mam jakieś problemy skórne jakieś różne dziwne uczulenia od miejsc co najmniej dziwnych jak się zanurzyłem w Morzu Martwym i na następny dzień rano wstałem, to miałem skórę jak pupcia niemowlęcia. Po prostu wszystkie bakterie wyżarło doszczętnie. No i oczywiście byliśmy jedynymi turystami, którzy się kąpali, bo w związku z tym, że to był 10 czy tam 12 stycznia, to nikt się nie odważył, kąpa nie odważył kąpać w tak zimnej wodzie. W końcu miałem chyba tylko ze 25 czy 30 stopni, więc... Byliśmy też atrakcją dla tam co niektórych ludzi, którzy się tam gdzieś przewinęli. Od no, tego dnia nic więcej nie zrobiliśmy, poza tym, że poszliśmy spać na następny dzień. Spaliśmy, tak się akurat zdarzyło, było to całkowicie zaplanowane. Spaliśmy u podnóża Masady, więc rano postanowiliśmy tam ruszyć i ją dokładnie zwiedzić. Co to jest Masada? Masada to jest Zlaty, no, zlatynizowana forma słowa forteca tak podobno jakoś to tak było była to starodawna twierdza żydowska która w sumie została wybudowana jakiś tam czas temu w 40 roku w Masadzie schronił się Herod uciekający prze, przed jakimiś tam zbójami co jest ciekawe cała ta forteca Masada jest położona na szczycie samotnego płaskowyżu tam na, na pustyni judejskiej, nad Morzem Martwym. I teraz fajny motyw, bo Morze Martwe jest na minus 394, a Masada jest na zboczu, który jest 410 metrów nad poziomem morza, czyli tak naprawdę jest praktycznie na zero. Są kilkusetmetrowe zbocza super stromizny. Na sam szczyt można wejść po schodach, które tam gdzieś są wykute w tej chwili już w w zboczu, lub wjechać kolejką. Chcieliśmy wjechać, chcieliśmy wejść, ale w związku z tym, że nie było gdzie zostać w plecaku, to postanowiliśmy, że wjedziemy kolejką, normalnie kolejka taka górska, jak taka z plowy, wjeżdża się. Raz, dwa, osiem, jesteś na górze, więc w ten sposób postanowiliśmy zrobić. Oczywiście można na przykład też wejść i zjechać tą kolejką. Tak też można zakupić bilet. W każdym razie coś ciekawego na tej masadzie. No to, że tam Herod też się troszeczkę ukrywał, raczej mieszkał, bo było to świetne miejsce obronne, nie sposób było go zdobyć. No ale to się tak było do szóstego roku naszej już ery, bo już w szóstym wieku naszej ery przejęli całą, całą tą infrastrukturę, masady przejęli Rzymianie i aż tam do 66 roku sobie urzędowali na tej masadzie. Wtedy w czasie wo wojny z Żydami całą twierdzę przejęli zeloci i zeloci aż do 73 roku tam zajmowali swoje stanowiska. Co jest fantastyczne, to było całkowicie samowystarczalne miasto. Ten płaskowisz był tak duży, że można było tam spokojnie zbierać zapasy żywności, zapasy wody na kilka lat i dopiero właśnie w 73 roku Rzymianie postanowili, że zdobędą to miasto i zrobił to Flavius Silva 5 tysięcy Rzymian okupowało to miasto w związku z tym, że nie dało się tam wejść, bo wszędzie były pionowe ściany to postanowili do tego użyć 9 niewolników i różnych jeńców i po prostu wybudowali taką wielką rampę usypali ją z ziemi po to, żeby dostać się do muru obronnego dzięki czemu bez problemów mogli go sforsować i zniszczyć całą, całą osadę ale w związku z tym, że zeloci byli cwani i nie chcieli się oddać żywcem więc król, który tam do, do, dowodził, postanowił że wszyscy mężczyźni zabiją swoje dzieci i żony potem wylosowano dziesięciu którzy zabijali zabili wszystkich mężczyzn z tych dziesięciu wylosowano jednego który zabił tych dziewięcioro i ten jeden potem sam popełnił samobójstwo zrobili to po to żeby pokazać Rzymianom, że nie zostali wzięci żywcem że nie wygrali Rzymianie dlatego, że dopadła ich susza i głód bo zapasy żywności były nienaruszone tylko dlatego, że mieli honor i nie, dali, nie, chci, nie chcieli zostać niewolnikami Rzymian. Podobno, bo to wszystko jest z opisu w jakichś tam w różnych kronikach, tylko przeżyła jakaś jedna kobieta z, z, z dwójką czy z trójką dzieci w jakimś kanale gdzieś była. Mąż po prostu jej nie ubił. Taki cwaniak. Stwierdził, że ją zachowa. No i ona się jako jedyna zosta została. Tam potem jeszcze ta masada przechodziła przez różne ręce, ale już od VII wieku naszej ery nie, nie była ani razu zamieszkana. No więc troszeczkę jest taka podniszczona. W każdym razie, zwiedzania jest tam na dobrych kilka godzin, żeby zwiedzić ją całą. Generalnie warto, warto się tam przejechać, obejrzeć to. Fajne rzeczy można tam zobaczyć, zresztą nawet są zachowane mozaiki oryginalne jeszcze w środku. Co prawda ściany już nie mają powiedzmy 2 metry wysokości, tylko metr, bo większość została zjedzona przez ząb czasu ale są takie fajne różne modele w środku, które pokazują w jaki sposób na przykład tam zbierano wodę przez różne kanały, które się, które się tam gdzieś gromadziła woda i ona spływała wszystko do jednego wielkiego wspólnego rezerwuaru. Można sobie zrobić doświadczenie właśnie, jest kubeczek z wodą, można sobie nalać i zobaczyć jak przez kolejne kanały ta woda płynęła i zbierała się w wielkim zbiorniku. Ten wielki zbiornik można zwiedzać, naprawdę jest gigantyczny, wchodzi się do niego po schodach, tak więc zawsze był dostęp do wody jak ktoś potrzebował generalnie świetne rozwiązanie naprawdę polecam tam, tam pojechać bo można dużo ciekawych rzeczy zobaczyć ale oczywiście woda w większości przypadków była osadowa do zbierania do, do, do zbierana w tym zbiorniku ale było tak dużo różnych kanałów specjalnie poprowadzonych że starczało tej wody na całe suche lato no i odnośnie rezerwuaru, który był tam z wodą, to jest tam takie no, tutaj zdjęcie, na dnie sobie stoję. Można zobaczyć, jaki był olbrzymi, że faktycznie tej wody musiało starczyć na, całe, na cały, cały okres suszy. Tutaj postanowiliśmy, w związku z tym, że byliśmy na takiej trasie przelotowej, postanowiliśmy po raz pierwszy spróbować łapania stopa, co nie było łatwe, muszę powiedzieć, bo generalnie podobno wszyscy mówią, że autostop w Izraelu to jest w ogóle i już jedziesz bo podobno dużo żołnierzy którzy wracają na przepustki, jeździ stopem bo nie wszędzie ta infrastruktura PKS-ów, ichniejszych jest dobrze rozwinięta więc niby się łatwo da podróżować nam generalnie zajmowało to wieki i to dosłownie wieki ciężko nam było się wybić stamtąd, w końcu zabrali na za coś kolesie, gdzieś tam kawałek dalej, w miejsce, gdzie była podobno... Może dobrze, teraz wszystkie te przypowieści kojarzę. Tutaj mogą mnie bibliści poprawić. To była tam Sodoma i Gomora, no i tam z tego miasta uciekał ktoś z Biblii, razem z żoną i z dziećmi. No ale żona się obróciła i zamieniła się w słup soli. I właśnie ten słup soli widzieliśmy, a tak naprawdę to może zwykły kamień, no w każdym razie to jest właśnie w tamtym rejonie, e, tam nas się wysadzili, potem jeszcze jakimś jednym strzałem nam się gdzieś udało dojechać, w ostateczności została nas e, ciężka noc, więc postanowiliśmy się rozbić gdzieś namiotem, bo jeszcze namiot mieliśmy, masakra po prostu, no i tym namiotem w trójczynę spaliśmy w tym namiocie, tak jak noc wcześniej nad Morzem Martwym, tutaj jeszcze Kasia w ciąży, a my się rozbiliśmy za śmietnikiem, za McDonald'em. Ogólnie przygoda taka, że ja pierdzielę. Na następny dzień nam się udało złapać jakiś autobus, który w końcu gdzieś tam jechał do akaby o ile się nie mylę. Ale przed całą Akabą jest przejście graniczne z Jordanią. No i właśnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Jordanii po to, żeby zobaczyć jak wygląda Petra. I jeszcze kilka innych atrakcji w Jordanii. Ale o tym będzie w kolejnym odcinku. Tak więc do usłyszenia już za tydzień, cześć.